Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska. A dwójki słuchają Państwo w sobotę. 18 kwietnia jest 13. Duża Czarna. Duża Czarna, dziś wydanie 812. Audycję realizuje Wojciech Ciarka. Przed mikrofonem Przemek Psikuta a razem z nami w dwójkowym studiu Jerzy Cichostębski. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest naprawdę bardzo miły zbieg okoliczności dla mnie, że mogę być dzisiaj w Polskim Radio, w dwójce, w audycji, w której słucha się muzyki z czarnych płyt winylowych, właśnie w Dniu Międzynarodowym, w Dniu Płyty Winylowej, który przypada dzisiaj. Właśnie, dziś Międzynarodowy Dzień czarnej płyty winylowej. To fantastycznie, że akurat y, przypadł on dziś w sobotę 18 kwietnia. My y, jak zawsze w sobotę y, obłożeni, otoczeni płytami winylowymi. No i dziś zgodnie z naszym planem y, zamierzamy kontynuować opowieść o oficynie Verve Records czyli Najszlachetniejszy Jazz, wytwórnia, która powstała 70 lat temu. Nasze spotkanie przed tygodniem yy, spotkało się no, ze sporym odzewem słuchaczy, za co jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni. Zachęcamy do kontynuowania przemyśleń, wspomnień, refleksji, uwag na temat tego wszystkiego, o czym tu mówimy no i przede wszystkim na temat yy, tego wszystkiego, czego tu yy, słuchamy. Oficyna, która wydała no, cały szereg płyt, które wciąż są dla nas ważne, są takimi punktami odniesienia w różnych jazzowych nurtach, wciąż wznawiane, powielane, reedytowane. Y Zatem y, dziś bardzo zachęcamy Państwa. Jesteśmy jako Duża Czarna na profilu facebookowym. E, mój adres oczywiście bez zmian. .małpa I Jeśli Państwo pozwolą, jeśli pozwolisz, Jurku, to dla zachęty kilka słów od naszej y, y, wspaniałej słuchaczki pani Anny, która napisała y, jeszcze po poprzedniej y, audycji y, i nie zdążyliśmy y, kilku słów od niej przytoczyć. Cytuję, przyznaję, że wolę duże czarne z muzyką klasyczną, no ale ten program jest cudny, a internet pozwala w okamgnieniu odkryć szczegóły o osobach, których nazwiska człowiek znał, ale o których dalej niczego nie wiedział. A tu się okazuje, że Norman Granz, przypominał założyciel wytwórni, o którym sporo powiedzieliśmy przed tygodniem, Norman Granz, jeden z tych, których znałam tylko nazwisko, traktował wszystkich swoich podopiecznych dokładnie tak samo, nie biorąc pod uwagę koloru ich skóry. Aktywnie walczył z rasizmem, co, kiedy w Stanach Zjednoczonych jeszcze szalała segregacja, wymagało sporej odwagi. Tym stał się i moim bohaterem – Dokładnie pamiętam logo wytwórni Werf, więc mimo minimalnego zasobu płyt jazzowych, chyba muszę mieć choć jedną płytę z tej wytwórni, najprawdopodobniej z lat 60. No i pamiętam to piękne zdjęcie, młody grant w kamizelce, pod krawatem, w kapeluszu. Ja dalej namiętnie oglądam na komputerze stare filmy czarno-białe, jeszcze namiętniej od kiedy ktoś mi załadował program blokujący reklamy. Panowie się podobnie prezentują. Epoka bez komórek, za to z cudnymi restauracjami, samochodami, samolotami, z eleganckimi strojami, z papierosami, alkoholem, no i oczywiście jazzem. No i czasem z występami muzyków jazzowych, ale też i klasycznych. Stokowski miał film praktycznie jemu poświęcony. Jehu Jehudi Menuchin, Sigeti występowali w filmach, z II wojny światowej, o dwóch lokalach stworzonych w Nowym Jorku, w Hollywood, w których wojskowi, Amerykanie, alianci krajów, między innymi z Polski, za darmo byli karmieni, mogli pogadać, zatańczyć ze światowymi gwiazdami kina, teatru, muzyki, które te gwiazdy obsługiwały ich przy stole. To były inne czasy i aby to oglądać z przyjemnością, trzeba przez chwilę zapomnieć o tym wszystkim, o tych horrorach, które dziś wyprawiają się na świecie. Pani Anno, kłaniamy się, dziękując za to, że jest pani z nami. No i zachęcamy państwa do słuchania. Od czego, Jurku, dziś zaczniemy? No ja bym zaproponował, żebyśmy jeszcze zamknęli tę erę, kiedy właścicielem i szefem firmy był Norman Grant właśnie. To już była końcówka jego, bo jak, jak rozmawialiśmy tydzień temu, Norman prze, Grant sprzedał płytę do wytwórni MGM w, w, w roku 1960. Dlaczego tak szybko zdecydował się na, na opuszczenie werwu i pójście dalej swoją ta, ta drogą? Tak całkiem nie opuścił. On, no było kilka powodów do tego, do tego że sprzedał wytwórnię. Jednym z nich było to, on mówił, że najbardziej lubi być producentem i z muzykami przebywać w studio i nagrywać muzykę, natomiast... Werw odniósł tak gigantyczny sukces i tak y, wielką korporacją y, wydawniczą stał się, że Grant narzekał, że stał się z producenta muzyki, stał się administratorem i menedżerem zarządzającym dużym biznesem. Mówiłem tydzień temu, Werw wydawał ponad 150 płyt w roku 1950 y, w tym okresie świetności y, Granta. To oznacza trzy płyty, około trzy płyty średnio na każdy weekend, prawda? No to, to jest ogromna machina produ produkcyjna, wydawnicza i to nie tylko nagrywanie muzyki, ale sami wiemy, jak skomplikowany jest ten przemysł i ile różnych czynności trzeba wydać drukarskich, nacinających, masteringowych i tak dalej, żeby takie albumy wydawać. Więc to był jeden z powodów. Powiedział, że już troszkę go znudziła ta robota, ta praca przepraszam, menedżerska i on by chciał jednak być producentem muzyki. Drugie to mówił, że jego soki wyschły. To jest cytat dokładnie z niego. Mówił, że ma chwilową utratę kreatywności i wypalenie i potrzebuje troszkę przerwy od tego biznesu. A trzecia, która często się pojawia, to są finansowe. Wiemy, że Grant był świetnym biznesmenem. Wykształconym, nie był wykształconym muzycznie, ale studiował ekonomię i, i doskonałym biznesmenem był, więc w w ówczesnym czasie system podatkowy w Stanach Zjednoczonych był tak skonstruowany, że on płacił gigantyczne podatki od działalności operacyjnej, od przychodów firmy, od zysków itd. Natomiast e, inaczej był traktowane zyski ka, tzw. Tak kapitałowe, czyli w momencie, kiedy on sprzedał przedsiębiorstwo, stopa opodatkowania była dużo niższa i bardzo też to go troszkę skłoniło. E, nie znalazłem takich dokładnych liczb, ale mówi się że sprzedał wytwórnie za ponad 2,5 miliona blisko 3 miliony ówczesnych dolarów. To, to gigantyczny majątek. Także ten powód finansowy też pewnie był ważny, chociaż Grant generalnie dobrze prosperował finansowo. Wiemy, Jazzet Philharmonic świetnie już go ustawiło finansowo. Ponadto był wówczas oprócz szef, szefowania wytwórni, był menedżerem wielu wybitnych muzyków, między nimi właśnie Eli Fitzgerald. Był menedżerem Oscara Petersona, Gima Holla i także miał też stajnie swoich podopiecznych, dla których prowadził działalność nie tylko nagraniową, ale również koncertową. Kiedy o tym, o tym wszystkim opowiadasz, to jest aż niewiarygodne, że jeden człowiek był w stanie to wszystko, to wszystko ogarnąć. No i tu to, kiedy spoglądamy wstecz, kiedy z perspektywy mówimy o tym, to mamy kolejny taki moment w historii akurat fonografii, kultury muzycznej, że mamy Tą kumulację, to spiętrzenie, prawda? Tą koncentrację, taki pik, gdzie wszystko wydarzyło się na przestrzeni kilkunastu y, miesięcy. No i. Kiedy, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to można zrozumieć, że, że Norman Grant opuszcza swój, m, swój flagowy y, okręt tak nie do końca, jak powiedziałeś. Nie do końca, bo on jeszcze później angażował się, na przykład bywał producentem nagrania no wytwórni Werw już w czasach, kiedy y, Metro Goldwyn mayer był właścicielem. Także nie zerwał tych kontaktów. Mhm. Też jego muzycy, których był menedżerem, również nagrywali nadal dla Werwa. Także... Y, Wrócił do tej swojej ulubionej roli producenta i menedżera. I my zaczniemy dziś, proszę państwa, od płyty koncertowej. Płyty koncertowe to jest też oddzielny rozdział, szczególnie w historii jazzu. I granca właśnie. I granca właśnie. I jak wiemy, płyty koncertowe to były takie płyty specjalnej troski. Przychodziły w odpowiednich momentach danych artystek, danych artystów kilka flagowych płyt, jak chociażby, jak, jak chociażby Coltrane'a y, płyty z Village Vanguard, cała seria, ale ta pierwsza płyta, prawda, tuż po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Impulse. A my dziś powiemy o jednym z najsłynniejszych albumów koncertowych w historii jazzu, y, również na samym początku, który nosi tytuł Mac the Knife i który przenosi naszą ukochaną Elle do Berlina. Tak. Tak naprawdę to płyta nazywa się Ella in Berlin, a główny tytuł Make the Knife został dodany później. Znaczy, no nie później, bo już przed pierwszym wydaniem, ale z powodu pewnego. Tak, został tak rzucony jako pewien sensacyjny nagłówek. Tak, na, na tak, dzisiaj tak, tak, powiedzielibyśmy, że na pasku wielkimi drukowanymi literami pojawiłby się ten tytuł Mac the Knife. Tak, Dlaczego? Zazwyczaj nie zdradzamy takiej historii przed wysłuchaniem, ale chcielibyśmy, żebyście państwo słuchając zwrócili uwagę zagramy za chwileczkę z tej płyty koncertowej dwie ostatnie piosenki z drugiej strony, czyli właśnie Magda Knife E, będzie pierwszą z nich i w tym Magd Magda wówczas było wielkim przebojem, e, wykonywanym przez kilku e, artystów, między innymi przez Louis, Louis Armstronga wcześniej też e, i, i było no, takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, hitem wielkim. To Kurta Weila, Bertolda Brechta tak, świeżo, e, u, świeżo piosenka ukazała się wówczas na rynku i Ella postanowiła również e, tą piosenkę włączyć do swojego repertuaru chociaż nie miała zbyt dobrze opanowanych słów zresztą jak Państwo słuchacie się w e, słowa Eli, która zapowiada tą piosenkę na tle oklasków publiczności, to ona już mówi w tam w tej zapowiedzi, że zaśpiewa teraz coś i ma nadzieję, że, nie pamiętam dosłownie cytatu, ale ma nadzieję, że, że, że będzie pamiętała słowa. Mhm. Okazało się, że nie pamiętała. I tak mniej więcej po półtorej minuty po minuta 40 od początku tej piosenki będziemy słyszeć, że Ela zaczyna improwizować i nie przerwała, zapomniała tekstu, nie przerwała śpiewać. Yy, powiedziała, oj, jaki jest następna linijka tego tekstu, tej piosenki i zaczęła potem długo improwizować i sama wymyślać tekst do, do, do melodii. Wspomniała oczywiście wykonawców yy, tej piosenki wcześniejszych, Bobiego Deirina, Louis Armstronga i później yy, była taka słynna scena, kiedy ona, słynny fragment, kiedy ona po odwołaniu się do wykonania Louis'a Armstronga zaczęła improwizować w jego stylu, takim właśnie niskim, chropowatym głosem, naśladować jego, jego występ i ten, oczywiście ta płyta no, stała się szlagierem, też no, była wielkim przebojem i pokazywała, jak Ela potrafiła, jaką wspaniałą artystką była i potrafiła w z największych opresji wybrnąć e, na tarczy. Po prostu. Tak, można powiedzieć, że ona rozbiła bank tym, tym e, e, ową kreacją, prawda? Była już wielka, ale e, to pokazało, że jest w stanie, no, zrobić wszystko, a jak wiemy, jak wiemy, kiedy, kiedy błąd w jazzie obraca się na, na, na, na tą dobrą, złotą stronę, na, w dobrą monetę, to jest ta kwintesencja, ta sól muzyki improwizowanej. Tak, pamiętam, że Davis też miał mocną opinię na ten temat, prawda? Tak, tak, tak. Zatem Make the Knife, a potem How High the Moon. I za 11 minut jeszcze wyjaśnimy tutaj kilka szczegółów. Thank you We'd like to do something for you now We haven't heard a girl sing it And since it's so popular We'd like to try and do it for you We hope we remember all the words Oh, the shark has Pearly teeth, dear And he shows them just the j for you. How high the moon? doesn't touch the stars? How high the moon? Try to reach up to Mars. Though the words may be wrong, to this song we're asking high, high, high, high, the moon. oh I'll do the Baba, ba ba do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 Oh, we'll you do the words <coughs> may be wrong to this song we are like high you do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 Billie, the dean, the lady, the dean, the lady, the dean, the lady, the dean, the lady, the dean, 13 lutego 1960 roku. W Berlinie Zachodnim odbył się ten jedyny w swoim rodzaju występ Ellie Fitzgerald, która miała wówczas 42 lata. Ella Fitzgerald, a razem z nią Paul Smith przy fortepianie, Jim Hall grający na gitarze, Wilfred Middlebrooks na kontrabasie i Gus Johnson na bębnach. Make the knife i How High the Moon. No i niezrównana Ella, która, jak słyszeliśmy, improwizowała, tworząc nową nową rzeczywistość tekstową, prawda? To jest, to jest tekst, który przeszedł też do historii, ten improwizowany został spisany później, tak. pojawia się w różnych opracowaniach tej, no jednej z najsłynniejszych na pewno płyt wydanych nakładem wytwórni Werw Records, no i podkreślamy to, płyta Płyta koncertowa, która doczekała się wielu, wielu y, wznowień. My, Jurku, dziś y, prezentujemy y, to nagranie z reedycji MGV 4041. Tak. Chciałem jeszcze wrócić do tego Magda o którym powiedziałeś, bo y, w 61 roku odbyła się trzecia ceremonia wręczenia nagród Grammy i Magda dostał y, właśnie statuetkę grami, nagrodę za najlepsze wyko wykonanie żeńskie wokalne, za singiel roku. A drugą nagrodę, bo ta płyta dostała dwie nagrody, to drugą płytę dostał cały album za, również za najlepsze żeńskie wykonanie wokalne w kategorii album, za całą płytę Ella in Berlin. Także płyta doceniona natychmiast praktycznie. Wrocław melduje się przy radioodbiorniku. Tydzień temu też uważnie słuchaliśmy, ale szykowałem zajęcia, nie miałem kiedy napisać. Dziś wolne. Ella śpiewająca Brechta Weila, którymi jako student fascynowałem się niebywale. I Ella, którą zawsze uwielbiałem, w najcudowniejszy sposób improwizująca tekst Brechta oraz naśladująca Armstronga, którego kiedyś też byłem psychofanem, tak mnie zachwyciły i wzruszyły, że aż trudno mi tu to opisać. Pies Mozart też zdaje się być kontent, bo zszedł z fotela pod oknem i położył się koło mnie w miejscu, w, w miejscu, w którym najlepiej słychać. Podobnie jak pani słuchaczka, której list był cytowany na początku audycji, ostatnio bliżej mi do muzyki klasycznej, ale miałem czas w życiu kiedy najchętniej słuchałem jazzu. I to właśnie dokładnie takiego jazzu, jaki wypełniał poprzednią, dużą, czarną. A mam nadzieję wypełni też dzisiejszą. Serdecznie dziękuję za te piękne dźwięki wzruszenia i ogromną ilość niezwykle ciekawych informacji. Najserdeczniej no pozdrawiamy z Nadodry. Jan, stały słuchacz z Wrocławia i jego wierny bulldog, Mozart. Są z nami państwo to fantastyczne, Ari jest z nami i napisał tak. Ella Fitzgerald kojarzy mi się z logo Werf, a płyta Stangez, Astrud Gilberto to jedna z tych, które uważam za najważniejsze w swojej kolekcji z muzyką wokalną. Audycja poświęcona wytwórni to świetny pretekst, by zagłębić się bardziej w ten ocean, w te głębiny katalogu Werf. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wiosennie, Ari. Ari, który przecież nie wie, nie, nie mógł tego wiedzieć, że na naszym gramofonie właśnie leży teraz ta, jedna z najcenniejszych w jego kolekcji. Ale myślę, że mógł się spodziewać, gdyż to no. jest no, chyba największy przebój wytwórni WERW z lat 60. -tych. płyta, która dostała uwaga grami w 1965 roku nie za najlepsze wykonanie jazzowe, czy tylko za najlepszą płytę roku we wszystkich kategoriach, pokonując, o ile dobrze pamiętam, Beatlesów wtedy. Także to był no, głośna, głośna, głośna płyta, myślę, że wielu z nas mają w swoich kolekcjach. Na pewno tak. I tutaj, I tutaj Jerzy dotykamy postaci kolejnej, dużo mówimy ostatnio o Creedzie Taylorze, bo to kolejna alfa i omega przemysłu amerykańskiego jazzowego. To, to druga taka instytucja wydawnicza Creed Taylor, o którym sporo mówię, że mówimy przy, przy temacie, przy okazji wytwórni Impulse Records, gdzie on tak niesamowicie zadbał o otwarcie tego katalogu. Pojawiło tak. się tam kilka płyt no niezrównanych, w tym Africa Brass Johna Coltrane'a. Creed Taylor zaproponował mu fantastyczne warunki pełną dowolność przy, przy, przy wyborze tego, jak wiemy, wielkiego składu. No i Creed Taylor pojawia nam się tutaj jako, jako główny bohater, drugi ten główny bohater w opowieści o wytwórni Werf. Tak, Taylor też niesłychanie aktywna osoba w, w branży. Znamy go z pracy właśnie w Impulsie, jak powiedziałeś, ale potem w wytwórni ENM potem w swojej własnej CTI CTI, record. tak. To jest odrębny, wielki rozdział. Tak. On potem w drugiej połowie lat 60 praktycznie na wyłączność przejął studia nagraniowe Rudiego Van Geldera. To znaczy ilość zleceń z jego strony była tak duża, że Rudy praktycznie dla niego pracował. Mm -hmm. tylko. Także I, miał, tak, tak. I miał też y, wpływ na brzmienie, bo Van Gelder pod Taylorem pracował inaczej niż w Blue Note. Zde zdecydowanie, inaczej, zdecydowanie. To studio inaczej brzmiało. Tak. Producent y, ma duży wpływ na brzmienie. On mówił robi jak chce, żeby to brzmiało. Właśnie. Y, wracając do Werwa, bo So... W, po odejściu, po, mo, tak jak mówiliśmy, nie po odejściu, ale po oddaniu władzy i sprzedaniu firmy do, do MGM Records, e, Creed Taylor został e, krótko po, po, po epizodzie w Impulsie został e, głównym producentem, chociaż nie jedynym, ale głównym producentem wytwórni WERW Od roku 60 do 67 mniej więcej e, zajmował się produkcją dla werwa, e, Płyta, którą e, wspomniałeś, została nagrana w 1963 roku. Roku. I tutaj właśnie y, w ogóle Taylor był głównym pomysłodawcą tej, nagrania, tego płyty, te, de, nagrania tej płyty. On zaaranżował w ogóle przyjazd. Y, uwaga, będzie trudne nazwisko po portugalsku, chyba nie potrafię go wypowiedzieć. że y, Gilberto, y, który był gwiazdorem wielkim, Bosanowy. Przyjechał razem z Gilberto wówczas Antonio Carlos Jobim i przy okazji przypadkiem towarzyszyła y, y, Gilbertowi jego żona Astrud. No i to jest kluczowe, o czym mówisz, bo wiemy, pamiętamy, mm, wiemy o tym, że była no, wielka moda, prawda, na bossa nowe w Stanach Zjednoczonych. Stan Getz był taką twarzą tego nurtu, no ale to był amerykański saksofonista i właśnie Creed Taylor i Getz mm, no, zaakceptowali to spotkanie i, i, i ta płyta, sukces, Olbrzymi sukces, na no to, że ona katapultowała tak, tak ten nurt, yy, tkwił chyba w tym, że udało się właśnie zaprosić oryginalnych twórców tego gatunku, bezpośrednio z Brazylii. To nie była żadna amerykańska podruba, czy tak, adaptacja, tak, tak, tak, czy tak. próba zinterpretowania, tylko to był, to był ten rdzeń Bossy. Tak, to był głównie pomysł Kida Taylora, jednak yy, yy, on miał ten zmysł taki wyczucie rynku. Płyta Jazz Samba z 1962 roku, nagrana właśnie przez Stan'a Getza i Charlie'ego Birda. Bardzo się podobała. Ogromnym sukcesem da. była. I to, I to zainspirowało Taylora właśnie do tego, żeby mocniej wyeksplorować ten, ten, ten nurt i, i ten gatunek. I rok później właśnie w 1963 roku zaprosił i zorganizował przyjazd do Nowego Jorku. Tym razem w Nowym Jorku sesja odbyła się. I już po nagraniu tej płyty, ca... płyta nagrana została w ciągu dwóch dni, 18-19 marca. I po nagraniu tej płyty, kiedy materiał był już gotowy, cały czas znakomicie sprzedawała się poprzednia płyta Gecza I Creed i, i Taylor czekał i zwlekał z wydaniem tej świeżo nagranej płyty właśnie z Brazylijczykami. Obawiał, obawiał się, że będzie pewien przesyt, że będzie za dużo bosy. Ale też nie chciał zakończyć sukcesu finansowego, który trwał. No bo, tak. bo ta płyta świetnie się sprzedawała, więc aż rok czekał. Płyta nagrana w marcu 63, a wydana w marcu 64. Także... Tak, no płyta, yy, y, płyta symbol, jacy oni byli wszyscy młodzi nagrywając tę płytę. Policzyliśmy to, proszę państwa. Creed Taylor, 33 lata. Stanget, 36. João Gilberto, tylko 31 lat miał. A jego typu. żona, uwaga, 22 dopiero. Astrut, tak. to znaczy ona była rocznikiem. Ona kończyła 23 lata tuż po sesji, także, ale formalnie miała 22 lata. Jeszcze. 22 lata nie była, nie była profesjonalną, nie była zawodową śpiewaczką i znalazła się w studiu y, przypadkiem jako właśnie osoba towarzysząca. No i zaśpiewała w dwóch. To też jest utworach. fajna historia, y, mianowicie y, że Gilberto nie mówił po angielsku, a Astrid mówiła i Robin, który był z nimi też mówił, więc y, była był pomysł, żeby zaśpiewać tekst piosenki, którą zaśpiewał najpierw e, żał po, po portugalsku, żeby zaśpiewać ją po angielsku i zaprosili Astrud na próbę, żeby to zrobiła. I Taylor był e, bardzo go ujął taki brak profesjonalizmu, amatorskie wykonanie i barwa głosu Taka Astrid. całkowita naturalność. Tak, tak, zupełnie, jak on to nazwał, amatorskie wykonanie i postanowił nagrać ją w kilku piosenkach w sumie. Nie tylko w tej jednej słynnej The Girl from y, Ipanema, którą wszyscy znamy i której pewnie nie posłuchamy dzisiaj. No właśnie, bo możemy się przyznać, y, y, rzuciliśmy monetą, która strona tej fantastycznej, y, krótkiej płyty powinna zabrzmieć. Płyty, y, którą wielu y, słuchaczy czarnej pewnie zna na pamięć. No i wypadła nam, y, y, wypadł nam orzełek, tak? Strona druga. Czyli, czyli ta strona, można powiedzieć, zdominowana w tym pozytywnym sensie przez Antonia Carlosa Jobima, bo tutaj mamy jego tematy, tutaj mamy jego jego kompozycje. I jego przy fortepianie. No właśnie. I sam, sam Jobim przy fortepianie. Zatem druga strona tego longplaya. Korkowado, so danko samba, o grande amor, vivo son hando. Getz, saksofon tenorowy. João Gilberto, gitara, śpiew. Antonio Carlos Jobim, fortepian. Sebastião Neto kontrabas, Milton Banana, perkusja, no i y, która wpadła do studia i również zaśpiewała. Zaśpiewała w tej pierwszej piosence z drugiej strony, w Korkowado właśnie. Pięknie zaśpiewała. Quiet Floating on the silence that surrounds us, quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, And a window that looks out on Corkovato. Oh, how lovely <laughs> Amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim.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 Mas não sei, me cansei do calipso, oh, tatatá, só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Solta o seu samba, solta o samba. Vai. uh <laughs> Para uma mulher e há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer seja como for há de vencer Amor, que há de ser no coração, com um perdão para quem. Oh, <laughs> Sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Narodowy dzień Płyty Winylowej, a u nas w dużej czarnej przed sekundą brzmienie płyty, która została wytłoczona w 1969 roku, japońska reedycja jednej z najsłynniejszych płyt w katalogu wytwórni Werw. Wytwórnia Werw, bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. No i album, który został nagrany w marcu 1963 roku, a rok później ukazał się, pojawiła się ta płyta w w sklepach. Płyta opatrzona także fantastyczną okładką, prawda? Te płyty Stanagetza i Gilberto, że o Gilberto mówię płyty, bo później były, były kolejne, później była płyta koncertowa. Płyty, które wyznaczyły też pewien, pewien nurt, zapoczątkowały modę na bossa nowe w Stanach. To nagranie wyjątkowe z Antonio Carlosem Jobimem przy fortepianie. Jao Gilberto oczywiście grający na gitarze i jego niepowtarzalny głos. No i Astrud, młodziusieńka Astrud Gilberta, Gilberto ówczesna żona żao, która, która nie była zawodową śpiewaczką, podkreślaliśmy to. I kiedy, Jurku, słucha się tych nagrań, to aż trudno uwierzyć w to, że atmosfera podczas ich nagrywania była, no, delikatnie mówiąc, napięta. Tak, tak. Yy, kilka powodów było. Yy, może zacznę od tego, że Samo nagranie zostało dokonane w studio należącym do Jacka Arnolda i Filipa Ramon. Nazywało się EINR Recording Studios w Nowym Jorku. Z kilku powodów i logistycznie z powodu podróży brazylijskich muzyków do, do Stanów Zjednoczonych, ale też z powodu tego, że Fili Ramon, jeden współwłaścicieli ze współwłaścicieli i, i równocześnie inżynier nagraniowy, słynął z tego, że właśnie specjalizował się w takich akustycznych, delikatnych, subtelnych fakturach. A że a Gilberto właśnie tak, takim wykonawcą był, takim bardzo intymnym. Jego śpiew był praktycznie szeptem, jego gitarka grała bardzo cicho, także wymagało to umiejętności odpowiednich, żeby go nagrać. I no, jedna z ciekawostek mówi o tym, że, że Ramon później, jak wspominał, kiedy nagrywał tą płytę, że nieustannie musiał walczyć w studio o zachowanie ciszy, bo mikrofony wyłapywały wszystko, co się działo wokół, a on bardzo czułe i blisko Ten mikrofon ustawił od, od Gilberto, żeby niemal niesłyszalną grę na gitarze, żeby jednak zarejestrować. I na tym tle yy, yy, Gilberto frustrował się często, bo, bo Goetz grał bardzo głośno. Goetz grał... Yy no określa Gilberto o nim mówił, że, że był samolubem, że nie, nie dbał o to, żeby całość dobrze zagrała, tylko żeby on był wyeksponowany. Był w pewnym momencie tak sfrustrowany tym sposobem gry, że, że no dosyć takich ostrych i dosadnych słów użył do Żobima, do powiedział po portugalsku, ja przepraszam, że zacytuję dosłownie, powiedział do Żobima: powiedz temu Grubasowi, żeby przestał tak mocno dmuchać. I, i w, wówczas robim, y, oczywiście nie przetłumaczył tego y, na angielski, tylko powiedział do geca, że o, mówi, że grasz wspaniale. <grywa> <grywa> Także y, już, wtedy, już wtedy były te, te niesnaski między nimi. Zresztą to słychać na płycie. Jak, jak się posłucha dobrze, to słychać, że ten saksofon zawsze